Pamiętaj, że ludzie to wilki. Nie oczy szeroko otwarte, ciupagę trzymaj w gaszci, ale nie zapominaj, że moje serce lub biednych, bogatych się wystrzegaj. Jest zimno na ulicach, a demony tańczą mm. Jest zimno na ulicach, a demony tańczą samba Złe słowo o rodzicach, to przestanie być zabawnie e. Na moim brzuchu blizna, bo kiedyś prawie umarłem Ja jestem w Adowicach, modlę się przed Janem Pawłem Widziałem spadającą gwiazdę w miejscu, gdzie się kitra rzeczy, gdy psy wpadają na klatkę Uważaj, co mówisz, głupki gadają jak Paplemor mordo Pomyśl, jak zarobić, nie jak zabrać ją na randkę To dla tych od szóstej hej. i dla tych do szóstej Stare koleżanki mnie błagają o podwózkę, ale nie ma dla nich miejsca, mimo tego, że są puste Piach też się, jak to w oczy w kraju, gdzie każdy knuje jak zarobić Po swoje będę szedł tak długo jak mam nogi Pod góry jak Janosik Piękne śnieg prosto w oczyn. W kraju, gdzie każdy knuje jak zarobić Po swoje będę szedł tak długo jak mam nogi Pod góry jak Janosik Wszystko dla rodziny już niczym się nie martwię, jak coś to coś wymyślimy Widziałem góry, widziałem doliny Nie boję się wichury i nie boję się labiny Już nie boję się gruźb, jeśli to nie klub, to mijam tłum Wolę mieć garstkę przyjaciół wiedząc, że żaden to tchórz Nawet stojąc w nowych ciuchach mamy w sobie stary ból Nawet chodząc w nowych butach mamy w sobie stary bunt Parę lat temu piła nas policja Dzisiaj tracę pamięć, gdy ktoś pyta o nazwiska Olej to, co napisał nas pismak Jeśli chcesz znać prawdę, to mnie spytaj Mówię Parę lat temu piła nas policja Dzisiaj tracę pamięć, gdy ktoś pyta o nazwiska Olej to, co napisał o nas pismak Jeśli chcesz znać prawdę, to mnie spytaj Borys Piach ja też śnie jak to w oczy każdy jak zarobić, po swoje będę szedł tak długo jak mam nogi Pod górę jak Janosik Piach, śnieg, prosto w oczy W kraju gdzie każdy knuje jak zarobić Po swoje będę szedł tak długo jak mam nogi Pod górę jak Janosik Piach, deszcz, śnieg, prosto w oczy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 od góry jak ja nosik, jak wierzchnik, prostowoczyn. W kraju, ey, gdzie każdy kuje jak zarobić. Po swoje ey, będę szedł, tak ey, długo ey, jak mam nogi. Od góry, ey, jak ja